Zegluj ze, zeglazu Całą nockę pomozu Hej, zegluj ze, całą nockę pomozu Jakże ja mam zeglować Gdy na świecie ciemna wad, noc, noc, noc Zeglazu, hej Zeglazu, hej Hej, zegluj ze, zeglazu Całą nockę pomozu, hej, że ze Całą nockę <toddź> pomozu. Wypływam na morze jak Barbarossa. Słyszę skrzyki na ławie, to jest to głos ma. Złapię resztę za gardzie, zrobię to tak, to oh, tak. Nie jestem hiphopowcem i nie czuję się Zabijam sztuga browcem, wątrobę wodą, katuję też Mam wiele pomysłów na życie, realizacja marnie Nie słucham nigdy cudzych słów, słów Biorę w rap, i mam fanbase, to fajnie Na pannę nie liczę, jak dziele z kimś życie To mnożę kieliszek potem, albo dodaję pas do pasa Skończyłem z tym na lusterku, już nie mam Adidasa. damn I nie chcę widzieć znów, go wolę posiedzieć z go Nie chcę paniem na krótko, już trochę wbijam chuj w to Bo ile będę czytał w głupich smsach Od tej suki, że chcę seksa, może w Zadne znów i puknę. O, Zbyt wiele w kurwień, no się w ciosach puste skłon. Potem witam się z lustrem, o i pytam co to jest za gość. Kolejne perspektywy w morzu podcepływam Statki pełne skilli, chcą czegoś nowego, to mnie dobrze widać. Reto, nowy bossman na tej łajbie. Kiedy wchodzę wtedy, nieźle buja, wychodzę, to size jest. Chcecie grubej ryby, ja nie widzę na to sans. Ty brałaby w sumie, gdyby nie wokół śmierdzące majtki, godem, uh. Co się patrzy z Santy po co mi wasze panny na deski do łajby? Godem, Gramy pance i y, rozpierdol Za mało już dla mnie klepa 16 W dziewięćdziesiątym piątym tu przysedłem, Czyli w czasach, gdy twój idol zamienił progres na regres I kurwa, ciągle tak wszędzie bo klepie force na fame, Ja y. amreto. to skończę, to szczęście i więcej tu tak nie będzie, ha? Wypływam na Moza jak Barbarossa sus skrzyki na łajbie, to bez twój ma Złapę resztę, za gardzior, zrobię to jak Barbarossa, słyszysz krzyki na łańmie, to wiesz to głos ma zbawię resztę zagarnię, zrobię to tak, skurwysy no mów mi bo smas. mogę pieprzyć jak gram, i że mam to co jest darem, moje wersy jak panny kładą mi się tu same i zawsze te najlepsze rozłożysz nogi, to pojmi mi pokazujesz mi kim jestem układając w znak Victoria, Reto zjada bo zgodniał dość godówki tej, na YouTube Zaglądam jak do lodówki pełnej po brzeg się gotówki też, ciut Nie czekam na teściu związek jest jak narkotyk Ja czysty od w sześciu Niszczy, a jak skończysz z tym to tęsknisz chcę znowu, ale boisz się kroków I patrzysz przez łzy, wszedłem w te gry jak ram Bo nikt mą szansę ma, złapie Te psy za gardło, potem wyprowadzę w las Bęk, lubię wypić, pluję spirytusem Na was, by wyliczyć procentowo Który pierwszy się poskłada I dam wam ogień paradoksalnie, bo ostro zatli Dzisiaj jak dziwki, będziecie lapsy ciągnąć za bałki. Odpalam szluga Szluga i puszczam z dymem Jak leje woda się woda, to puszcza z klinem. Ona jak kredyt, chłonie chętnie słyszy stare stopój Zabije nas procentem, jak policzysz w skali roku Twoje skille jak pustki w Tokio nie istnieją bez czas. Moje skile jak pustki w Tokio Nie ma dla nich miejsca Kiedy płynę, by zgubić ogon gubię Bo to pestka, kiedy płynę, by was zjadłem ogon. Ginie w moich rękach Glonąc będziesz się trzymał, tratwy blady niczym za z na niej stwierdzę, że nie ma miejsca na dwóch mniej pozytywna wersja, nie będę po tobie płakał Patrząc jak to nie resta Odejdę i nie pom Macham, uh. Wypływam na moza jak Barbarossa Słyszę skrzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma Złapę resztę za gardziem, zrobię to o tak synu mógł mi bo ma Wypływam na moza jak Barbarossa Słyszę skrzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma Złapę resztę za gardziem, zrobię to o tak uh. Skurwysy no mi Sweeping, hurting, hurting, hurting, hurting, hurting.